audycja kadr ciwoko dzisiaj odcinek 69, normalnie naprzeciwko mnie byłby Krzysztof Tymczyński, ale no niestety Krzysiek jeszcze nie jest w stanie nagrać kolejnego odcinka, także mam nadzieję, że już w odcinku 70, chociaż zmarnowaliśmy właśnie odcinek 69, a miał taki potencjał na nagranie czegoś ciekawszego, że Krzysiek będzie już obecny. No tymczasem jesteśmy po festiwalu w Łodzi. I dzisiaj będzie trójka gości, może czwórka, jeśli uda mi się jeszcze jedną rzecz do tego dokleić do posłuchania. Także opinie o tym, jak było w Łodzi, będziecie mogli posłuchać od Damiana Maksymowicza, od Wojtka Nelca i jeszcze będzie takie mała niespodzianka w postaci wywiadu z wydawnictwem Kabum, które bardzo miło zadebiutowało na festiwalu w Łodzi. I może czegoś ciekawego się z tego wszystkiego dowiecie. Także zapraszam do słuchania. Rozpiska jest tak jak zawsze. No jednak ten odcinek bez Krzyśka to, to nie to samo. Dlatego ja nie będę się sam produkował. Bo słuchajcie tego, co mieli też inni do powiedzenia. I mam nadzieję, że za dwa tygodnie będziemy się słyszeć już normalnie w tradycyjnym składzie. No to naszym Pierwszym gościem telefonicznym, dlatego może brzmieć dość inaczej, jest Damian Maksymowicz z. Skąd jesteś Damian? Z Łodzi. Bardzo ładnie. Ja spodziewałem się <laughs> tej odpowiedzi. To... Prawda? Długo nad tym pracowałem. Jeśli chodzi o internety, no to z DC Maniaka plus recenzuje dla Paradoksu i wodzi z. W to kiedyś prowadziłem, teraz my to się stało takim przedsięwzięciem bardziej grupowym, prowadzimy taki klub właśnie Komisji Amerykańskiego United States of Comics. I macie też oczywiście um, fanpage na Facebooku, który i tak, tak. będzie zlinkowany. jak. Tak, bo naszym... żeby było trudniej go znaleźć, komiks jest napisany polską pisownią. O, Nie chcieliśmy ułatwiać. Do, do, doceniam, doceniam. To jak no. trochę jak Mortal Kombat, też przez K zamiast C. Tak, e, chciałbym powiedzieć, że to mi przyświecało, kiedy wymyślałem nazwę, ale nie. E, dobra, to bo oczywiście pogadamy sobie o minionym mm, łódzkim festiwalu, na którym byliśmy. Ty też byłeś? Nie tak. wiem, czy się Ci... zdarzyło, że nie... A nie, rok temu cię nie było. Dwa lata temu. Tak. Tak. W, tak, dwa lata temu, faktycznie. Rok temu to nawet u ciebie nocowaliśmy. Um, tak? Tak. Tak, no dobra, wspaniale. No to powiedz mi, tak, Damian, jak się bawiłeś na festiwalu? Myślę, że to był jeden z lepszych festiwali. Znaczy, generalnie myśmy, praktycznie mamy tak, że co roku nasz festiwal ogranicza się do tego, że robimy listę paneli, na które potem i tak nie idziemy. Bo siedzimy na, na płycie, na trybunach i gadamy. Tak, to trybuny tak. są bardzo ważną częścią festiwalu. Dla mnie zdecydowanie cieszę się, kiedy kiedy tam sobie siedzimy i rozmawiamy. Tak, bo no w tym roku było trochę tego mniej. Były te nieszczęsne też światła, które walił połóża, więc trzeba było znaleźć idealne miejsce. Tak, to była jedna z dwóch kiepskich rzeczy organizacyjnych, moim zdaniem. Tak, znaczy cieszę się, że na płycie nie było tego na sobą kilka lat temu no, przez A, króla Wodzirej, co, co tam tak. dar, darł się i sam sobie robił echo. Tak i opowiadał te nieśmieszne dosiwy. To, no. to ten, to nie, nie brakuje mi go zupełnie. E, no więc tak, trybuny to jak najbardziej tak zawsze ma ciepłe miejscu, w moim sercu. E, no i siłą rzeczy przez to, że współpracowałem właśnie cały blok dyskusyjny to byłem na takiej ilości na jakiej jeszcze nigdy nie byłem na festiwalu tylko że organizowałeś, się prawda to tak je ja tak więc tak byłem sumie, na spotkaniu byłem jedynie z autorami komiksu z iwanem kotowiczem i tak to w bloku mieliśmy cztery dyskusje to z udział w trzech plus jeszcze jeden e, e, współprowadzony z tutaj już tylko w dużecie z anką Mrubą. Ale bardzo bardzo fajnie myślę że sporo ludzi było nie wiem, jakie to miało to, że ogłosił na Facebooku, że będą gratisy komiksowe od różnych wydawnictw. Ale, ale z tego, co mówiłeś, to też sporo osób nie chciało ich wziąć na początku, prawda? A czy komiksy jako takie były rozdawane za ciekawe pytania, a gratisy, jakieś tam katalogi, jakich, czy magazyny Destination takie darmowe, to, to faktycznie były do wzięcia, ale nikt nie chciał być cebulą i wziąć tego pierwsze. Mm -hmm. No, jak ale się jak... posypało, to się posypało. Zawsze tak, tak jest. Tak jak Adam Antolski, właśnie Marko Morata, jako stwierdził, że o, w sumie on tego magazynu nie ma, to chętnie nie wziął, no to fala się przełamała, tak 5 sekund już nie było nic. No ale dobrze, no, no po, to, po to przecież... Tak, um, po to, po to było. było. A oprócz tego organizacja, strefa targowa, goście, co sądzisz? Znaczy nie wypowiem się na pewno do autografu, bo w tym roku nie stałem po żaden. Mhm. Znaczy wziąłem wpisy od Łukasza czy, czy, czy Kary Lamy, to nas stoi kupując i mm -hmm. dostałem nie wiem, z 15 minut w kolejce do autorów Iwana Kotowicza po, po autograf, więc w tych, tych kilometrowych kolejkach nie, nie uczestniczyłem. Wydaje mi się, poza tym, że organizacja jest spoko. Na, tym bardziej, jak by z teraz zewnątrz i dorosł udział w tylu dyskusjach, jak rok temu na był problem z mikrofonem. Mm -hmm. bo nagle, o, nie mam mikrofonu, przez cały dzień w sali i niczym nikt nie powiedział. No to teraz mieliśmy właśnie dwa do dyspozycji, a czy trzy. Przepraszali nas, że nie ma więcej. Cały czas ktoś tutaj z, z obsługi festiwalowej też, też był obecny w sali i nam znać na przykład ten minut do końca. co w przednich latach się praktycznie nie zdarzało. I no, no, no. To z, naj, z najczęstszych e, narzekań, więc to było fajne. E, cały czas wymieniają nam z wodą, więc w ogóle tutaj, o, jeśli chodzi o obsługę, super. Chociaż było śmiesznie w sobotę, bo zaczęliśmy, o, zaczęliśmy o 10.30, mm -hmm. no i nas puścili, a tutaj coś tam z Niemiec organizacyjnej ochrony, coś takiego, nie chciał wpuścić gości, bo powiedział, że o 11.00 otwarte, więc musieliśmy to szybko wyjaśnić. Aha. Bo byśmy, tak, byśmy zaczęli połowę pierwszej dyskusji bez gości, jakieś tam było jakieś lekkie nieporozumienie, ale tak poza nie, naprawdę bardzo spoko, krócej Wydaje mi się, że się czekało na żarcie niż w zeszłym roku. No i ten minus to jest którym ty wspomniałeś, ten drugi największy, to że za bardzo nie było gdzie usiąść i zjeść tego. Tak, tak, dokładnie. To, to tylko to mi przeszkadzało tak naprawdę, bo, bo były food trucki i, i mm, tam widziałem, że na Facebooku ktoś mówił, że powinna być jakaś opcja dla osób niejedzących mięsa. Um. I... W zeszłym roku było więcej chyba. Znaczy, czy, czy ja wiem, wiesz, tak naprawdę była opcja, tak, i, i mówię to tak jako osoba korzystająca z tej opcji. E, nie, nie było z tym problemu. Zarówno był ten jakiś burger, e, była ta tortilla, coś tam, coś tam. Także było coś. No, nie, czekałem na jedzenie chyba mniej niż pół godziny więc nie, myślę, że przy takim obłożeniu no, ludzi dużo go, to, to nie, nie ma co narzekać. Yy, no i super, to, to mogłeś być te takie klasyczne orężate herbatki, które sprzedawali na, na płycie. Tam skajka tak, i kokosza, bolka i rolka. Z mm, tak. Tak, ta herbatka była faktycznie dobra. Przywiozłem jedną do domu, dotarła do domu, co, co, bo, tylko dlatego, że nie zapomniałem, a, ale była naprawdę pyszna. A jeśli chodzi już o bardziej komiksowe rzeczy, to takie, wiesz, podstawowe? Coś, z czego jesteś najbardziej zadowolony, co sobie przygarnąłeś po festiwalu? Znaczy, żałuję, bo nie kupiłem wszystkiego, co bym chciał, ale to Nig, nie nigdy nie wiem, więc... On wziął w To prawda. Znaczy, cieszę się, bo akurat tych nie mogłem być, ale kolega był i kupił mi w jednym tomie Batman vs. Predator całą To taki sentyment z dzieciństwa. Chciałbym to zrecenzować, ale z drugiej strony trochę położyć się, że jak teraz przeczytam, to bryśnie ten czar i mi się dobre wspomnienie tego komiksu. Jak z wieloma komiksami bywa, które wracasz po latach. Ale jakbym wszystko, mm -hmm. no to jestem z tego bo to był w sumie rzecz, której raczej nie spodziewałem się kupić. Eee, Sekret Santa z Kowalczyka z oko. Znaczy, bardzo mi się podoba warstwa graficzna. No ale to Kowalczyk ja bym do, do swojego stylu też bywał przyzwyczaj. Troszkę natomiast naruszono ten trzeci akt, mi trochę, trochę mi tak siadło. Mm -hmm. Ale, znaczy, generalnie to są okej, okay, tak? Nie, mogło być troszeczkę lepiej, lepiej przy tej końcówce. E, no, weź w garść, Anny Krztoń wciąż czeka na półce i widzę, no, rzucałem, że ludzie tam wrzucają różne zdjęcia i popłynie w internecie. Mnie tu trochę... E, no, ro rośnie tutaj moje oczekiwania wobec tego. No no tego. No. E, trzeci tom Kotowicza bardzo mi się podobał. Po tym, jak drugi troszeczkę mi zawód y, takim rozwodnieniem i zwolnieniem tempacji, to trzeci naprawdę naruszowo rusza i rysunkowo też e, widać, że rysowki ewoluuje. E, co jeszcze kupiłem? Jakiś tam ziny? To one jeszcze czekają w kolejce. E, a, Gnat Rose. Ten prequel. Mhm. To kończę. Jest oko. Nie jest to prequel, którego się spodziewałem. Typu prequel powiem pisarczy z Gnatami, a e, nie jest w dolinie. Tak tak przynajmniej mi się wydaje, że już trochę sukcesu, ale póki co jest fajnie, takie naprawdę owe fantazy. Mm -hmm. e, no i komiks, który dla mnie no, mamy dziewiąty miesiąc, więc, ale póki co chciałbym zrobić w tym momencie ze zestawienie najlepszych komiksów, jakie wyszły po polsku u nas, a które nie były wznowieniem. Ale wiadomo. nie polskich, tylko które ukazały się po polsku, tak? Tak, tak. Okay. Tak, no bo Gdybym miał wybrać, to bym powiedział, że Helbo albo Saga pod Volkswagen, ale to są znowienia. jeśli chodzi o nowości, to Turbo Karela, po prostu. A, Znaczy jednak polski komiks. Tak, jest cudowny po prostu. Nie, naprawdę, gdybym gdybym teraz zrobić, to myślę, że to byłby moje top one. O Furkota też już przeczytałeś, prawda? Bo ty miałeś zaległości z furkotem albowiem ja go miałem. Tak. Czy Furkot spoko? Znaczy, podoba mi się, ale... Ten klimat tutaj kosmicznego może jakoś nie, nie jest aż mi tak bliski, więc Rozumiem. spodobało mi się, jak się wyjdzie kontynuacja, na co wskazuje, że ten ciąg dalszy nastąpi, to, to na pewno nabędę, ale na przykład zasmuciłem się, na końcu bloklitów więc napis koniec, bo bardzo musiałem przeczytać naprawdę, nie wiem, czy to nie jest najlepszy komis Karela, który nie jest skierowany akurat tutaj dla, dla dzieci, przecież z kategorii takiej all ages, naprawdę dawno, mm -hmm. się tak miałem, dawno się tak nie dawno się tak i wszystkie czarty językowe, łącznie z Genezą. Z, Stolicy Miasta, Ra miasta Radom. Tak. tak, miasta Radom po prostu najlepsze. No to, to faktycznie było bardzo, bardzo zabawne. Um, a jeśli chodzi o najlepszy komiks z krl to wiesz, miałbym problem. Dlatego, że ostatnio odkopałem, robiąc porządki, te osiedle Swoboda, które były w zeszytach wydawane. Aha. I, I tam był na końcu te, te shorty KRL-a łączące się w jedną historię i też były mega dobre. Mam a, też Ligę Obrońców Planety Ziemia i... A, to czytałem, no to było fajne, ale na razie Turbolechici mnie kupili. No nie, no Turbolechici są taką m, bardzo skondensowanym humorem, więc ciężko jest się tam nie śmiet, bo tam się, wiesz tak, kichrasz pod nosem przez cały czas, a czasem nawet wybuchniesz śmiechem. Zachwycony jestem tym komiksem. A, i komiks, który kupiłem w sumie w niedzielę, tylko dlatego, bo było... No, no, coś mi jeszcze zostało z kasy, więc jakby jest, udało mi się nie tylko, że brzuty coś mi zostało, Mówię, hmm. ja była, że była promocja, no to na stop skupiłem kupiłem pierwsze z czterech tomów Nienawidzę Baśniowa i no to jest tak, no jak pamiętasz pewnie Happy Tree Friends, to to jest mniej więcej taki rodzaj kreskukowej przemocy. No, no ja Strasz... akurat y, Nienawidzę Baśniowa mam w zeszytach. Aha, znaczy no ja się obowiem strasznie, znaczy ja wiem, że naruszowo to tam jakichś fajerwerków nie ma, tak? ale Scott Young tutaj tym humorem wizualnym tak operuje, że e, tam nie ma sekwencja, która jest, jest w tym pierwszym tomie naprawdę to do tej Aha. pory mnie bawa. Ja czytałem temu, hmm. więc no, no, no. E, no i to jest właśnie na tej pozycji, gdzie naprawdę się no, wymienić tłumacza, bo Marce i Szpak tak dobrą robotę, tłumacząc te wiele nazwy miejsc i te właśnie wersje że Tak, no, to, naprawdę, to, to, to, to, to, to prawda, bo miałem okazję przejrzeć. I... do przełożenia no na pewno duże wyzwanie, ale no trafiło na dobrego tłumacza więc dobrze się prze... dobrze zostało przetłumaczone i tyle tak, rozumiesz no to chyba dla mnie największe zakupowe zaskoczenie bo kupiłem tak jakby, a pierwszy z trzech tomów bo no, najwyżej, niech nie, nie, nie kopy się jakąś tą serię czego, a a fajne no nie jest to coś nie wiem, co będę jak poświęcał jakąś tą głęboką analizę ale tak żeby mieć jakąś taką no, jest wizę, bardzo takiego, dobrą o, rozrywką pismo. tak jak po, po prostu. najbardziej prostu no to też się nie dziwiłem, bo bardzo, bardzo fajny komiks. Ziny kupiłeś, to się chwali. Zawsze będziemy chwalić jak, jak ktoś kupuje ziny. Bawiłeś się dobrze? E, tak, ale krótko. No, ale przez to, że jednocześnie jestem bardzo zadowolony z udziału w tych dyskusjach, ale też żałuję, że właśnie nie było więc na no, takie po prostu takie złapanie dechu, żeby usiąść sobie trochę więcej na no, tych trybunach, gdzieś tam po prostu taką pobłyję się ze znajomymi, no bo wiadomo dużo znajomych w twarzy, ale niektóre ci tylko miniesz, powiesz cześć, z niektórymi zamówisz tam mieć tylko trzy zdania, to i tak zawsze jest miłe, ale zawsze masz takie wrażenie, że to jednak trochę, trochę za krótko i badałeś y -y -y -y. z każdym tyrem jakbyś chciał. No jasne, Ro -rozu rozumiem to jak najbardziej. No z dojazdem to nie miałeś problemu, bo ty stamtąd jesteś, więc to. <grych> ale musiałem się przesiąść na drugi trawę. O, Jeśli to jest o, jakieś. O, straszne rzeczy opowiadasz w takim razie. Um, a najbliższa komiksowa impreza, na którą się wybierasz? E, w Warszawie w maju? Czy w kwietniu? W sensie, chodzi ci o komiksową Warszawę, czy o niech żyje komiks w listopadzie? Nie, nie, o kom komiksową Warszawę. Raczej nie, nie wiem, czy coś po drodze jeszcze jest na co... Akurat by, by mi było. To by kiedyś było, chyba podróżę. na Comic's Wars, tak? To nie jest czasem grudzień jakiś, czy coś takiego? E, to w, w poznańskiej bibliotece, w tej w Nowie. E, tak, ale z tego co pamiętam, to, to zeszłoroczne miał być ostatnim. Więc jak tych, tych imprez w bibliotece ma być, to już ma być trochę mniej. Więc A, to nie skoda. wiem, czy w, tym, czy w tym roku się odbędzie. Mhm. Jeszcze coś. Oprócz tego, co było wiosną. Hmm, no to widzisz, nie, nie dotarły do mnie te informacje, albo... Nie, je ale tam, tam zawsze fajnie się wraca, tam. Do, do, do, no to jest bardziej kameralna impreza, ale zawsze, zawsze fajnie. Mm -hmm, mm -hmm. No, to dobrze w takim razie. Coś byś zmienił w, w organizacji festiwalu, albo w gościach? Kogoś oprócz Majka Mignoli byś zaprosił? <głosy> I Timasheila? E... On... Tak, Timasheila nie przyjedzie, bo za daleko. Tak, bo on pozostanie się nie rusza, bo jest dla niego Ale on też ile się ma lat, nie? Wysuje, więc. O, on jakimś młodzieniaczkiem? Nie jest, ile Team Sail ma lat. Wiesz, ile Team Sail ma lat? Nie wiem. Może z 200, zaraz to sprawdzimy, ile Team Sale ma Można obstawiać teraz, jeśli zdążycie. A... 45 nie, no z 52 62 to nie ile? 62. 1 maja, 66. Możem... Ludzie tyle żyją? A. Dwa razy więcej niż średnia wieku hitów. A, dokładnie. dokładnie. Aha. Kogo bym zaprosił? Znaczy... Wiadomo, że bardziej się człowiek jara, jak przyjdzie rysownik, bo można coś zdobyć, czy zobaczyć jak rysuje na żywo, co jest taką tą Lamus, nieprawda. Ka każdy, każdy jest tyle samo. No ale ja właśnie bardzo chciał, chciałbym, żeby Guy Simon przyjechała, mm, bo... Mm. Jest to zrozumiałe, Secret... bo napisała Secret, Secret Six. Six, tak? Tak, to <laughs> bardzo. Jedna z najlepszych serii ever, DC. E... No żałuję z tego, że Michael Janin nie przyjechał. W ostatniej chwili właściwie to tak wyszło, że, że go nie będzie. Mm -hmm. I, I ta taka enigmatyczna wypowiedź na Facebooku w festiwalu, że coś będzie z nim związane w grudniu. Bardzo zobaczymy. mnie bawił komentarz do tej wypowiedzi. Że... A tak, to mówiłeś na festiwalu. Mam nadzieję, że będzie się to wiązało z możliwością zdobycia podpisu, ponieważ specjalnie po to zakupiłem jeden zeszyt z US&A. Czy ktoś jeszcze? kuszek, ktoś... A, no, A, taka wiadomka i to myślę, że gdzieś tam po cichu, no to można liczyć, biorąc pod uwagę, że wydaje się wszystko, co, co napisał, czyli Jeff Lemire. Lemir. Lemir. No, mhm. Nigdy nie pamiętam, nie wiem, jak się nawet. Tak, no to bym chciał. No, kiedyś a... mu nie wyszło przyjechanie do Warszawy, bo Wulkan dwóch? tak, więc może teraz. No, oby, oby. Granta Morrisona chętnie bym zobaczył w wodzie. Ale Grant... Znaczy, jak słuchałem kiedyś yy, jedno wideo z panem z Grantem Morrisonem, i nic nie zrozumiałem, co on mówi. Znaczy zrozumiałem tylko pierwsze zdanie, gdzie powiedział, że nie jest pijany, tylko jest szkotem i przeprasza za swój akcent, więc no i potem już nic nie zrozumiałem. No, no co, co, co ci, co ci? Ale poradza? Grant Morrison w sumie mógłby, nie wiem, jakąś swą astralną projekcję nawet tutaj pokazać, tak, co my też jest magiem, więc. Grant Morrison dużo rzeczy mógłby zrobić i powiedzieć, że to co innego, więc to, to, to nic nowego u niego by nie było. Dobra. Dziękuję ci serdecznie, Damian. Śledźcie sobie poczynania Damiana na tam DC Maniaku i United State of Comics. W paradoksie, w paradoksie oczywiście się, też, tak. bo tam się pojawiają również moje wywiady co jakiś czas, bardzo rzadko, ale jednak się pojawiają. To bardzo czekam na twój wywiad na Zarello, także nie zawieź mnie. Mhm, mhm, no. Dobrze. Mogłeś powiedzieć Brianowi, żeby mnie nie zapiódł, ale. To z Miliganem mogę ci powiedzieć, że się prędzej doczekasz. Będę wypatrywał. No, Bardzo się cieszę. Żegnamy Damiana. Bardzo dziękuję za telefon. Do usłyszenia, zobaczenia. Dobra, to jest z nami jeszcze e, Wojciech Nelec. Wojtek Nelec, nie wiem, czy ty lubisz zdrobnienia swojego imienia? Lubię zdrobnienie swojego imienia, Dobra. bo czuję się wtedy wyjątkowy. <głosy> Znany również w niektórych kręgach jako Kelen. Okay. Bad Cave, prosto z kadru. Na odwrót, tak najpierw prosto z kadru, później Bad cave. Z czym tak się czy bardziej się identyfikujesz? Bad Cave już jest tak strasznie długo, że chyba bardziej z Bad mm -hmm. Ale prosto z kadru jest regularniejsze w mojej e, działalności, więc na równi. Ciężko stwierdzić, trudne pytanie dodajesz. <głosy> Do widzenia, teraz mi <głosy> słuchawką trzaśniesz i tyle będzie. Tak A, jest. Dobra, czyli mamy piękne połączenie południa Polski z zamiejscową kolonią południa Polski, ponieważ je, jesteśmy z podobnej okolicy można powiedzieć. No i oczywiście tak jak rozmawiałem przed chwilą z Damianem, porozmawiamy sobie o tym jak było na festiwalu w Łodzi. To może być w pewien sposób dubel, ponieważ dokładnie tak, o ponieważ tym samym rozmawialiśmy to... razem w audycji prosto z kadru. Tak tu, jest. która jeśli chodzi o premiera mm, miała premierę dzień przed tą audycją? Może znowu ktoś pomylił prosto z kadru, z kadr ci w oko. Podsycamy te zawirowania naszymi wspólnymi tak. audycjami. Mylcie dalej, żebyśmy się mogli o to bić za każdym razem. There can be only one. A, u, u was te wasze odcinki trochę później lądują na YouTubie, prawda? E to znaczy tak, no mieliśmy trochę obsuwy z regularnym umieszczaniem odcinków na nasz kanał na YouTubie, bo nie będę ukrywać, że zarówno ja, jak i Filip, współprowadzący, którego oczywiście serdecznie tu pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. E, no to jest Jeszcze rzecz, Krzyśka robimy. Którego Krzyśka pozdrowić? Tymczyńskiego, bo go nie ma w tym odcinku niestety. Ach, oczywiście. To Krzysia oczywiście też pozdrawiamy. Wiesz, my tyle Krzysiów już znamy, że... Tak, pozdrawiam wszystkich Krzysiów z komiksowa, ale w szczególności Krzysia Tymczyńskiego, na którego powrót czekamy. O. Tak, dokładnie. I będzie fajnie. E, więc zarówno ja, jak i Filip współprowadzący, no, jakby to jest dla nas i, i, dla jedna z wielu działalności, w związku z czym nie zawsze mamy jakby czasu, żeby e, się zająć aplaudem up tych, tych wszystkich odcinków, aczkolwiek ostatnio ja bardzo z tym przyspieszyłem i w tej chwili e, jesteśmy chyba tylko niecały miesiąc do tyłu, a biorąc pod uwagę, że jeszcze jakiś czas temu było to prawie pół roku, no to myślę, że hmm. kwestia, kwestia kwestia naprawdę e, tygodnia, masz dwóch, żebyśmy byli już definitywnie po prostu na bieżąco. Ogólnie nie chcemy dawać, nie wiem, godzinę czy dwie godziny po audycji e, zapisu e, Nie, no to, to, audycji, to rozumiem jak najbardziej. Bo, no, mimo wszystko chcemy, żeby przede wszystkim sama emisja audycji była... E, Czymś, na co się czeka, i żeby tak, posłuchać. Dokładnie no. tak. A, ale na przykład są takie sytuacje, jak na przykład teraz ta audycja z MFK, która w radio no, ze względu na to, że mamy tylko godzinę czasu antenowego, poszła troszeczkę skrócona. Więc na YouTubie pójdzie wersja rozszerzona, będzie trwała około godziny 40 minut, jeśli dobrze pamiętam, mhm. czyli prawie że dwa razy tyle. I no, nie będę ukrywać, że głównym powodem, dla którego jest tak bardzo długa, jesteś ty. Bo, bo, z jestem to, bo jestem tak gruby. rozmawiałem. No tak. Nie, nie powiedziałem, że jesteś gruby. Ale to jest fakt. No, no ale no to będziecie mogli posłuchać sobie. Z, tak. Za brak Krzyśka macie zdwojonego mnie. Nie wiem, czy to był dobry deal. Ale zawsze, zawsze jest, to, jest to coś. Natomiast jeśli chodzi o wrzucanie... Hmm, audycji, to co mówisz, powiedz mi tam na YouTubie, bo jak, jeśli coś słuchałem od was, to i tak było to w tle oczywiście. Tam wam się zmienia grafika, czy leci ta sama przez cały czas na YouTubie? Gdyby, ja myślałem o zmianie grafik i tak dalej, ale powiem, że... Nie chcecie się no tego gdyby... robić, robię dokładnie to samo, więc... Po prostu kwestia tego, że to by było jeszcze bardziej czasochłonne, a jednak nam zależy na tym, żeby to się pojawiło tak szybko, jak się tylko da. Mhm. Przez chwilę eksperymentowaliśmy jeszcze zrobieniem osobnych wejść, gdzie po prostu pokazujemy też jak wygląda dokładnie komiks. Mhm. Na razie jest to zatrzymane, aczkolwiek bardzo bym chciał do tego wrócić ponieważ jest to moim zdaniem bardzo fajne móc pokazać, jak dany komiks wygląda, bo zapewne ty i Krzysiu dobrze wiecie, że często niektóre z tych albumów, które no, omawiamy, tenzujemy, są dosyć nietypowe względem tego, co na co dzień się widzi w sklepach. To nie są takie standardowe wydania, Aha. albo mają sobie coś tak specjalnego, że może słowem niekoniecznie przekonamy, do zer żeby ktoś zerknął do czegoś, ale jak zobaczy na ja przykład jakiś właśnie typowy format, albo rysunki wewnątrz, albo jakieś rozwiązania ciekawe, nagle stwierdzi, że ej, to jest fajne, ja, ja to chcę mieć na półce, nie? Problem Szybciej jest z zinami, niż... że jak je przejrzysz, to można sobie zapozować i przeczytać całość. To przerabialiśmy przy specjalnym <laughs> odcinku wideo. Tak. Tak, tak, był taki, właśnie tak. Ziny właśnie są tak specyficzne, że, że kurczę, czasem nawet nie możesz pokazać okładki, bo jak pokażesz jedną czy dwie strony, to już połowę zina pokazałeś no, no, dokładnie. I, i koniec. A według chyba takich przyjętych norm jest, masz prawo opowiedzieć 20% historii, czy jakoś 10? Nie pamiętam, była jakaś taka prawo, procentowa prawo, tam... norma recenzencka. Aha, ale mówisz o takich, e, e, takich jakby nieformalnych ustaleniach, tak? Czy formalnych? Bo z tego co wiem, prawa autorskie dokładnie nie precyzuje właśnie ile to jest fragment cytowany w ramach recenzji. Mhm. Z tego co, co się dowiedziałem, to było po stare. prostu przyjęte, wiesz, że, że, że, że teoretycznie mhm. jest, że to jeszcze nie jest spoiler. O, to chyba raczej chodziło mhm. o, to, o, o granicę spoilerów okay, przy, granice spoilerów przy recenzowaniu. Ja, ja to bardzo, jeśli chodzi o pokazywanie komiksu, to ja to bardzo indywidualnie traktuję, no bo tak, z jednej strony mamy oczywiście okładkę, którą wiadomo, zawsze będziemy pokazywać. Nie no, oczywiście. Tak. I teraz do dyspozycji możemy mieć, jakby dwojako do tego podchodzę, bo albo mamy strony przykładowe udostępnione przez wydawców, ale tu jest mała pułapka, bo czasem niektórzy wydawcy z jakiegoś powodu naprawdę bardzo losowo dobierają te przykładowe strony tak, i no, Egmont tak. na przykład czasem wypuszcza, jak wypuszcza przykładowe strony, to czasem takie bardzo mocno na granicy takiego spoilera, którego nie chcesz pokazać mm -hmm, zdecydowanie nikomu, mm -hmm. kto jeszcze nie czytał komiksy, więc wtedy mamy podejście numer dwa, czyli na przykład sam dobieram nie wiem, trzy, max pięć stron, w zależności od grubości danego komiksu, takie, które są reprezentatywne, ale z drugiej strony też jakby mają cię zachęcić, ale też nie zdradzają za dużo, prawda? Mm -hmm. No, jak najbardziej. Jest też taki jeden problem, to tak wspomnę bardzo króciutko. To jest coś, o czym rozmawiałem z Gosią, jak też właśnie w jednej z naszej audycji, którą oczywiście też z tego miejsca pozdrawiam. Na audycję czy ja... Gosia po to... <głosy> no, no, teraz, mi był i Powiedz mi, czy wy macie taki, czy ty masz taką manierę, na przykład, że nie czytasz w ogóle opisów komiksu, na przykład z tyłu, z tyłu okładki. Nie, nie czytam. Natomiast e, czytam wstęp i czytam e, zakład... Znaczy... Posłowie. Posłowie też chodzi mi o to... Jej ku skrzydełka. To, co jest napisane na skrzydełka. skrzydełkach. Na skrzydełkach. Okej. Okay. To jest też przydatne. Ale widzisz, ja się... Ja od jakiegoś czasu w ogóle nie czytam właśnie tych opisów też z tyłu okładki, bo się przekonałem, że czasem są tam jakieś takie detale, które psują mi... E, jakby lekturę z jakiegoś komiksu. Mhm. Teraz nie przypomnę sobie dokładnie, który to był komiks, ale któryś z Egmontu, e, którym był taki motyw, gdzie e, znów standardowo nie przeczytałem opisu z tyłu okładki. przeczytałem komiks i w pewnym momencie ogólnie e, w komiksie były takie poukrywane jakby graficznie na początku wskazówki odnośnie całego sektingu historii i otoczenia. I Aha. w pewnym momencie w połowie komiksu przychodzi bomba, że o, to jest o, o czym tak naprawdę jest ten komiks. A potem czytam, jak przeczytałem komiks, czytam z tyłu okładkę i y, tam to jest zdradzone. I mówię, cholera, gdybym y, gdybym to przeczytał, to bym miał mega fajną niespodziankę zepsutą, która mi hmm. bardzo nakręciła do lektury tego komiksu. No, no, no. Nie? I no. wydaje mi się też, że wydawca powinien też bardzo przypilnować, żeby pewnych rzeczy po prostu nie zdradzać w tego typu opisach i też jakby na ślepo nie iść z czymś, co po prostu, no bo tak było w oryginale, lepiej jednak się wstrzymać czasem, prawda? Jak najbardziej, ale wiesz, to jest ten sam problem, który czasem jest z zapowiedziami amerykańskimi, że czekasz na rozwiązanie się jakiejś historii i masz zapowiedzi, chcesz zobaczyć, co będzie wychodziło, na, bo to trzy miesiące do przodu, prawda? I Dwa na... miesiące. Dwa. No tak, tak, racja. Dwa, mhm. dwa miesiące do przodu i wiesz, kończysz czytać jakiś zeszyt, jest jakiś cliffhanger i jest zapowiedź jeszcze następnego zeszytu, która jest opisana, tak. że zobacz jak sobie radzą po śmierci tego i tego. I myślisz sobie, no, to... <śmiech> A dlatego, tak. ja jak, dlatego ja lubię, jak autorzy sami piszą w 100% te swoje zapowiedzi. Chyba John Layman w taki sposób to robi. Yy, zdaje mi się, że chyba on wspominał kiedyś na Twitterze, że on totalnie sam robi coś takiego po to, żeby wypisywać tam największe pierdoły, jakie tylko będzie mógł tak, wypisać i tak, tak, na które tak. mu pozwoli Image Comics. Nie? Ale zauważasz też, że na przykład, jak masz takie komiksy jak Doomsday Clock z DC Comics, mhm. to wszystkie zapowiedzi poza chyba jedynką yy, kolejnych numerów wyglądają w taki sposób. Do, dosłownie teraz, parafrazuję do mniej w ten sposób, że zobacz ciąg dalszy losu naszych bohaterów w kolejnym zeszycie tej wielkiej serii. I to wszystko. I, no i ja, ja to pochwalam, nie? Bo to jest... No po to czytasz te komiksy, żeby się tego dowiedzieć. Tak, tak. A później I... efekt jest taki, że ludzie nie czytają komiksów, tylko słuchają ich streszczeń na YouTubie i nikogo nie interesuje przeczytanie i próba zrozumienia i zaakceptowanie to, że Civil War jest daremnym eventem. Ty, Zgadzam się. Tylko słuchają jak o co chodzi w Civil Warze, a nie wiedzą dlaczego. No. Jest bez, beznadziejne. Akurat w tym przypadku to jest nawet fajne, bo oszczędzasz ludziom pieniądze. Tak, no bo nie, nie no czytają no Civil War'a. No dokładnie. Ale jak masz jakieś fajne komiksy, no to wiadomo super, żeby oni po nie dokładnie. Też żeby żeby to się kręciło, bo to jest w sumie takie trochę śmieszne, bo to jest troszeczkę jak z tymi, nie? Z, z, yy, kiedy serie są anulowane, bo ludzie nie czytają ich w zeszytach, bo poczekają, aż będą w tradzie, nie? Jak o to... Słam? Słucham? Megaman, tak, został skasowany i przywrócony. Tak, wspominałeś o tym właśnie w tej rozmowie, która jeszcze będzie dopiero opublikowana na YouTubie, bo no, wyciąłem ten fragment. <śmiech> <śmiech> Ale tak, no, bywa, bywa tak w ten sposób, więc ja. Yeah. Bardzo ciekawe. A natomiast powiem Ci jeszcze taką rzecz, jeśli chodzi o wrzucanie audycji na YouTube'a, bo mnie jakby to bardzo, bardzo denerwuje, bo to się bardzo wlokło, wlekło, ponieważ jak my wrzucamy dość długą audycję tak naprawdę, bo to jest tam półtorej godziny, nie? Plus, mhm. plus minus, to jedyne co widzę, to zajmowało mi to chyba 2,5 GB, czy coś takiego. Mhm. A, a później odkryłem sposób, bo DAF, w którym pracuję, w sensie do obróbki audio, mhm. y, to pracuje w Reaperze y, i on ma taką mega dobrą opcję, jak ściągniesz kodek y, FMPG, y, to masz możliwość wyeksportowania wideo prosto z Reapera i tam możesz mhm. zmienić klatkarz. I jak zmieniam klatkarz, o. bo i tak mamy jedną grafikę, więc to nie ma żadnego znaczenia, i wrzucam jedną klatkę na sekundę, to wyrenderowany materiał ma 400 mega, wrzuca się 10 minut. Bojka. Wiesz co, ja Wiesz co, czuję się teraz troszeczkę, znaczy nie miałem tego sytuacji, ale mogę ją porównać tylko do sytuacji typu, kiedy rodzice mówią dziecku, że święty Mikołaj nie istnieje, Jestem w takim szoku, jak mi to teraz powiedziałem, bo w życiu bym nie pomyślał, żeby w taki sposób to rozegrać. Ja, ja to, to znalazłem, jest... wiesz, nie, nie, nie mam, będę tutaj nie. zgrywał jakiegoś geniusza, że, że wpadł obudziłem się w środku nocy. Jakbym zmienił klatkę. Czy, czy nie byłoby szybciej? Tylko ta, tam było, że ej, jak masz podcast i wrzucasz go na YouTube'a, to nie musisz otwierać sobie jakiegoś tam programu do montażu, tylko eksportuj prosto tam od siebie. Ale to teraz jestem w głębokim szkół. Ja chyba już więcej dzisiaj wieczorem będę robić w takim razie. Zmieniać klatkarze na niższe. Tak, tak. <laughs> Nie, ale powiem Ci, że bardzo mi to usprawniło, bo jakby nasz odcinek na YouTube'a wgrywa się teraz 12 minut. A to wiesz, bo to, to jeszcze wgrywanie, a jeszcze samo renderowanie dużo mniej czasu zajmuje, prawda? 4 minuty. No, magia. Ja właśnie, yy, dla mnie największą... Yy, długi czas, to, no, to zżera dużo czasu, tak? Ja z tego, co kojarzę, to ty też z kolei, ty z Krzysiem, jak nagrywacie, to też w taki sposób, żeby po prostu nic nie ciąć, prawda? Tak, bo znaczy, jakby wychodzimy z założenia, że gdybyśmy byli w radio, to, to i tak byśmy szli na żywo. więc Dlatego tak, jest tyle błędów, my... bo nie pauzujemy <głos> i nie wycinamy tego. No tylko... widzisz, a, ja, a ja jestem fany bo ja właśnie zawsze każdą audycję yy... Słucham mhm. jeszcze raz całościowo i no przede wszystkim muszę tak czy siak wyciąć po prostu momenty, w których w radiu normalnie leci piosenka, no bo wiadomo, ale czasem właśnie jak też jakiś błąd A się wyłapie. A ma, wtedy masz ciszę na, e... na tych trakach które ty masz, czy jest ta piosenka z radia? W sumie to są chyba już takie rzeczy, o których nawet nie wiem, czy, czy mogę mówić, więc na wszelki wypadek powiem pomidor. <głos> Ale no, muszę po prostu wyciąć ten fragment, no, kiedy, kiedy no będę ci piosenka. nie? Jasne. No, więc y, y, y, czasem tam, wiesz, jak jakieś błę, coś na przykład błędnego powiem, albo, albo nie wiem, jakaś taka dłuższa przerwa wynikająca z czegoś y, się pojawiła w audycji, no to też to wywalam, no bo jakby nie ma potrzeby marnować też czasu słuchacza y, mm -hmm na takie coś. No z drugiej strony, znaczy tak, z jednej strony to troszeczkę wywala naturalność, mm. prawda? Ale z drugiej strony widzisz, jest taki problem, że część słuchaczy, nie wiem jak bardzo duża, która wchodzi na YouTube'a na naszą audycję, no, no, no, nie jest do końca świadoma tego, że to są nagrania właśnie audycji z radia, w związku z czym jakby czasem mają problem z samą formą tego, jak to jest prezentowane i czasem w komentarzach musimy wspominać, że no to wygląda tak i tak, no bo to jest audycja, nagranie audycji z radio na żywo, więc to, dlatego to wygląda w taki sposób i że na przykład czasem jak są goście, to nie mamy czasu, żeby jakiegoś tematu dokończyć albo po prostu zabrakło czasu na coś, no to dlatego, że mamy ograniczony czas pod tym kątem, prawda? Mhm. W związku z tym jakiś czas temu nawet nagraliśmy z Filipem taki krótki filmik, który się wyświetla zaraz po wejściu na nasz kanał, kiedy się nie jest zarejestrowany, kiedy nie ma użytkowników subskrypcji u nas, Aha. gdzie po prostu tłumaczymy, że to są po prostu zapiski archiwalne naszych audycji, że to jest audycja na żywo, która ma swoje określone ramy czasowe, no ale czasem na przykład się zdarza tak, że kiedy nagrywamy jakąś audycję w studio, mhm. no to wtedy czasem coś może być dłużej. To się akurat zdarzało może troszeczkę częściej kiedyś, teraz już trochę rzadziej, bo też nie zawsze udaje się nam wiadomo kogoś ciągnąć, żeby coś tam dłużej porozmawiać, mhm. ale kilka razy się tak w ostatnim czasie trafiło. Zresztą teraz jak nagrywaliśmy w plenerze, znaczy ja nagrywałem w plenerze tą audycję MF-kową, no to też nie bałem się ograniczeniem czasowym, absolutnie. To jest, I to, to było bardzo takie wyzwalające, ale z drugiej strony musiałem się troszeczkę namęczyć z tym, żeby przyciąć to do czasu radiowego i y, ocenić, co tutaj jest takiego fajnego, znaczy co, co rzeczywiście y, wywalić, a co zostawić, a w sumie i tak to wszystko, co jest mówione, jest bardzo fajne i wartościowe, więc to były takie troszeczkę trudne wybory, no mhm. ale chodzi audycja na YouTube, będzie pełna, bez żadnych cięć praktycznie. E, więc, więc... to jest takie artist na edition tak. na YouTubie waszym. No, no, no, dokładnie, tak. Ni, ni, tak. Niczym, niczym exactly. nie okrojona wersja. No, ciekawe, dokładnie. ciekawe, bo, wiesz, bo, bo bardzo się różni też podejście, które się ma w, w prowadzeniu, prawda? U nas jednak jest... Mm. E, no, tak jak Wy zostaliśmy ma... określeni na początku, jesteśmy sobie ziomkami, którzy sobie gadają o komiksach. I, i jakby <laughs> staramy się tego trzymać, no bo żadnymi... Mm. Ekspertami nie jesteśmy. Po prostu może czytaliśmy więcej niż, niż niektórzy. No to mówimy o tym, co czytaliśmy. I no wy macie na tym to, że... to polega. No, wy, wiesz, wy macie też o tyle lepiej, właśnie jakby nie mając tych ograniczeń czasowych, że możecie wyczerpać temat naprawdę kompletnie danego komiksu. Ja żałuję bardzo, że nie zdarza się tak często jak kiedyś, że kiedyś było tak, że praktycznie co tydzień byłem z Filipem razem podczas audycji. Teraz też już jest to jest bardzo rzadko. We dwóch jednak się zdecydowanie lepiej rozmawia na, dany, o, o z... na temat danego komiksu. Zdecydowanie, bo wiesz, jak zaczęliśmy na przykład nagrywać, chociaż one trochę umarły teraz, te takie... Hona pseu... Solo? Tak, tak, te pseudo audycje Hona Solo, których nikt nie słucha, to... A nagraliście Hona Solo na Solo? W sensie, że poszliście Ech. na... Ktoś poszedł na film Solo i było Hona Solo Solo. Ech. Nie wiem, czy słyszałem to od Ciebie. Jeśli nie, to wiele osób miało ten pomysł. O nie, jednak Ale... mój pomysł nie jest oryginalny. Nie, nie nagraliśmy. Krzysiek był nas? Krzysiek chyba był? Tak, chyba był na, na solo. Ja poszedłem na ten film wyjątkowo późno i dostałem za to karę, bo, źle, bo to co myślałem, że oznacza, że jest po angielsku oznaczało hmm, produkcję i to był dubbing bo, bo oh, szedłem, szedłem z założeniem. No, to pójdę. Jeśli będzie taki słaby, to przynajmniej sobie posłucham sound designu, bo akurat tam Skywalker Sound, to, to nigdy lipy nie zrobili. Wiadomo. Jeśli chodzi o, o, o dźwięk, no to sobie chociaż posłucham. I ścieżka dubbingowa, dub, wszystko stłumione. Ale film był, film był ok, po prostu. Taki, no był. Obejrzałem, fajnie, wyszedłem. Jak będzie w telewizji, to nie przełączę, ale nie kupiłbym. No. No, to, no to widzisz w ten sposób właśnie zrobiłeś recenzję solo na kadrciwoko tak, no naszą najkrótszą recenzją był chyba Lego Batman i e, relacja Krzyśka z Pyrkonu To e, solo, tak, solo. pamiętam e, relację z Pyrkonu Krzyśka pamiętam, to, to pamiętam Lego tak. Batman zajmował mnie mniej więcej tyle samo e, ty, <laughs> tyle samo miejsca e, natomiast fakt faktem można to wyczerpać jeśli rozmawiamy mm, we dwóch, a, ale nagrywanie samemu, i to jest dziwne, wiesz, dla mnie nagrywanie samemu, zacząłem mówić o tym komiksie i w pewnym momencie tak mi się skończył oddech, co jest dla mnie dziwne, bo jakby wiem mniej więcej, jak go go kontrolować i wiem, ile mam powietrza w płucach, ile mogę powiedzieć. Mhm. Natomiast przy dialogu mhm. zupełnie inaczej to wychodzi niż jak mówisz sam do mikrofonu. Tak. dokładnie tak. To jest w ogóle dziwne, kiedy ja, czy ja próbuję przyjmować taką taktykę, że tworzę sobie tego wyobrażasz sobie przyjaciela siedzącego obok mnie, któremu po prostu opowiadam o tym komiksie, ale to wygląda śmiesznie trochę. <śmiech> Dlatego zacząłem nosić e... ze sobą pluszaka. <śmiech> <śmiech> Ej, ale to jest dobry pomysł. Wezmę, który następnym razem, jak będę musiał nagrywać w studio, wezmę ze sobą jedną z moich gumowych kacuszek. Jest taka świetna metoda e, sprawdzania kodu, dla programistów metoda gumowej kaczki. Jak coś ci nie wychodzi, coś nie działa, to tłumaczysz to tej gumowej kaczce i w trakcie tego tłumaczenia potrafisz zauważyć, A, gdzie jest błąd w, twojej, w, w twoim roz Rozumiem, rozumieniu. Tak, tak dokładnie. Bardzo Kilka ciekawe. razy to zadziałało. Polecam. Ale to raczej chyba przy czymś, do czego możesz w taki łatwy sposób dojść, nie? Przy ciągu logicznym tak. właśnie czegoś. Znaczy w tak, łatwy tak, sposób, tak, tak. nie żeby to było jakieś łatwe do znalezienia, ale jak analizujesz krok po kroku, to w końcu znajdziesz, mm. prawda? No, więc wiesz, jak będziesz miał jakiś komiks do zjechania, postaw sobie głową kaczuszkę obok siebie i zacznij żalić się tej kaczuszce. Jaki ten komiks był zły, to może Kaczuchy być. Kaczuchy tak nie mam, ale mam Billa Goldberga. Może być. Może być. Ale brak, kaczusz... brak, brak kaczuszki jest yy, yy, dla mnie nie do zaakceptowania, więc. Następnym razem, jak się będziemy widzieć, to dostaniesz na pewno ode mnie kaczuszkę, jakąś muszę w ci załatwić. Widasz taki płaski kamień, żebym kaczkę mógł puścić po tym. A ten kaczek nie, nie puszczałem nie. tak swoją drogą. Ja też, sobie kaczki. Nie, ja też nie. Wcale nie do tego, że nie potrafiłem, ale nie. <laughs> może teraz umiesz, wiesz, to może jakaś uśpiona umiejętność. Tak czy siak, no. bo ch ch chcieliśmy porozmawiać o festiwalu w Łodzi. A, o MF co mieliśmy gadać, rzeczywiście. A, trochę zeszło. Do jak się tam bawiłeś w Łodzi? Wiesz co, to była dla mnie taka trochę nietypowa mf bo... Nic nie prowadziłeś. Bardzo... Nie prowadziłem jedną rzecz. No. Właśnie y potem... Ten... A miesza z tym. Chodzi mi o to, że... Y Zwykle staram się chodzić bardzo dużo na spotkania, mhm. natomiast w tym roku jakoś sobie to odpuściłem troszeczkę, bo chciałem mieć właśnie taki trochę większy spokój, a nie ukrywam, że z jakiegoś powodu teraz w tym roku jakoś bardziej to męczące dla mnie było. Nie, nie, nie mam pojęcia z czego to wynika, czy takiego ogólnego zmęczenia. No starajemy ja się no, To był dosyć intensywny rok dla mnie i okres czasu też właśnie w okolicach tej więc mm -hmm. trochę to było męczące, ale satysfakcjonujące, nie? W sensie, że nie chodzi o to, że było męczące i złe i w ogóle, tylko Po co przyjechałem? Tak fajne. No właśnie, ale nie, było, było, jakby w tym roku chyba się bardziej skupiłem na zakupach, takich w sensie bardziej mądrze dobranych i na przede wszystkim na stoiskach no, twórców niezależnych, bardzo mi właśnie dwa razy się chyba obchodziłem całość a Atlas Areny, żeby dokładnie wychwycić, kto jest na stoiskach twórców niezależnych, nie? Czyli mówimy właśnie o twórcach zinów, mówimy o artystach, którzy robią swój komiks i wydają go po swojemu, artystach, którzy nie mają swoich komiksów, ale mają swoje artworki, mają swoje jakieś plakaty, printy, komiszony i tak dalej, tego typu osoby mnie interesują w ostatnim czasie i byłem pod tym kątem zadowolony. Nie było takich osób Zbyt dużo w porównaniu, nie wiem, do jakiegoś innego festiwalu. Na Pyrkonie zwykle chyba najwięcej takich można znaleźć, mm -hmm. bo tam mają w sumie nawet taką specjalną, oddzieloną strefę jakby taką mini, gdzie są właśnie takie stoiska takich, właśnie głównie niezależnych jakichś twórców, czy tam to, czy robią tam jakieś rękodziała, czy właśnie rysunki. Ale tak czy siak byłem zadowolony, bo ja mega, mega lubię poznawać po prostu nowych artystów. Zawsze można znaleźć tam dużo fajnych takich rzeczy. Na pewno coś, co po prostu wiesz, trafi w ciebie, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Bach. Jest nowa osoba do oglądania na Facebooku, albo na Instagramie, czy na Twitterze, gdzie oni postują te swoje artworki, nie? I to jest, to jest mega fajna sprawa. Podejrzewam, że takie osoby jak, tutaj z znów pozdrowienia, Marcin Łuczak, czy Joachim Tomanowicz, którzy są takimi... Też bowcami takich, no Pozdro 600. bowcami blanków i oni tak rywalizują między sobą. To dla nich też jest mega okazja, bo po prostu też wynajdują po prostu jakieś takie ciekawostki, gdzie też mogą po prostu takiego blanka zostawić i, i, i dostać coś wyjątkowego. To jest dla mnie mega super fajne. To prawda, Joachim, jeśli tego słuchasz, to bardzo ci zazdroszczę Blanka z sędziego Dreda. <laughs> to nie jest tak, że ty mu zazdroszisz, tego nienawidzisz za to. Nie, nie, ja, ja też od nienawiści wiesz, <laughs> Pewnie. Nie no, Czasy się zmieniły. Kiedy, kiedyś miałem z tym duży problem, wiesz? Ale jest, no. jest, jest lepiej. Teraz, teraz jest naprawdę w początku. Jestem prawie że spokojny. To jeszcze chwilę i będziesz już spokojny. No a powiedz mi jakby coś, co, coś Cię mile, bo nie mówiłem do mikrofonu Rana. Um, Coś cię mile zaskoczyło? Jest coś, z czego jesteś najbardziej zadowolony, albo nie wiem na czym byłeś, albo coś, co sobie przywiozłeś z łodzi. Znaczy, żeby się nie powtarzać z tego, co zdradziłem w audycji, bo pewnie już osoby albo to słyszały, albo będą słuchać, jak skończą ten wasz odcinek też, no bo tak reklama słuchajcie prosto z kadru. O, co mnie zaskoczyło. Wytnę ci to. <śmiech> to mnie zaskoczyło. Byłem bardzo szczęśliwy i uśmiechnięty, jak oglądałem mega rosnącą kolejkę po autografii do Kasi Wittersheim po Helenę Wiktorię. Bardzo mhm. się z tego cieszę. Serduszko moje rośnie patriotyczne śląskie jak komiks osadzony na Śląsku jest tak bardzo rozchwytywany. Więc to na pewno. Na pewno mnie bardzo ucieszyły właśnie te szerokie ziny, czasem takie rzeczy, których pierwszy raz na oczy widziałem i po prostu byłem mega zaskoczony. I coś, co jeszcze mnie zaskoczyło, tak może z punktu widzenia organizacyjnego mf Okej, okay, dwie rzeczy, na plus i na minus. Pierwsza rzecz to, jak bardzo szybko kolejka w sobotę rano przechodziła, mega mhm. szybko przynajmniej ja tak widziałem z a, Która kolejka? Do wejścia? Do wejścia, tak, mm -hmm. tak. Widziałem, że tam sprawnie, w przeciwieństwie do tych lat wcześniej, gdzie tylko widziałem, jak kolejka rośnie, a nie maleje przez większość czasu. Mm -hmm. A na minus to taka zabawna historyjka. Zawsze, ale to zawsze z jakiegoś powodu nie chodziłem na afterparty, przez wszystkie lata. No, no, no. I w tym roku stwierdziliśmy ze znajomymi, a pójdziemy, no i wyszliśmy po 15 minutach. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Więc to było takie nie siadło. Raczej, no, raczej nie. Może po prostu w tym roku, a zeszły tak było lepiej. Nie wiem. Może. Nie, nie, nie, chcę, nie chcę oceniać ogólnie, ale po prostu chyba nie dla mnie to była. Mm. No to ale bardzo... wiesz, ja na przykład teraz pierwszy raz byłem na, na wystawach. Te, które w EC1 mhm. miały miejsce. I mhm. tutaj się dubluję z audy z tym, co mówiłem. Tak. A, w Prosto z kadru. Ale jestem u siebie, więc powtórzę to jeszcze raz. No. E, bo bardzo mi się podobała organizacja, fajnie było przygotowane i wystawa e, Bogusława Polcha i ta niemiecka wystawa, to, że przy australijskich e, twórcach były ich Instagramy, to jest mega jaranko, bo mm -hmm. teraz sobie na bieżąco sprawdzam, co, co tworzą. No i wystawa mm -hmm. tych e, prac na krótką formę komiksową też, też była w porządku. Tam, tak możecie sobie posłuchać, w, prosto z kadru mm -hmm. miałem pewne I... uwagi co do Hmm. Dziwacznego ułożenia plancz w niektórych, o, u, tych, tak. w niektórych e, ramach, ale oprócz tego pracę na naprawdę fajnym poziomie. Ja pamiętam, jak na swojej MFC y, pierwszej, tej z 2010 roku, byłem też taki zajarany tym wszystkim, że pamiętam, że przyjechałem w piątek. Y, byłem, w ogóle to jest fajna że Krótko, może tak powiem, jeśli. Y, dawaj, dawaj. Jeśli... My, sumie, ja nie tak. mam ram czasowych. Jest. Y, Wtedy jeszcze mieszkałem na Śląsku, mhm. więc y, pojechałem na dworzec do Katowic, żeby pojechać do Łodzi. Miałem pociąg chyba o 5.50, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno Bo to, to był o ten kretyński bezpośredni do Łodzi jedyny. Możliwe, że tak. Mhm. Możliwe, że tak. I tak, wsiadłem sobie do pociągu w Katowicach, jadę. I okej, okay, wszystko fajne, fajne. Wcześniej w Łodzi ani razu nie byłem, to muszę powiedzieć. Albo przynajmniej nie byłem świadom, że w Łodzi. Y dojeżdżam na miejsce, znaczy już powoli dojeżdżam na stację i tylko patrzę przez okno i ja mówię, czy ja na pewno wyjechałem z tych Katowic? Czy, czy, czy to na pewno tu, tutaj wychodzę na dworzec, rozglądam się i mówię, ej, no nie, bez jaj. Normalnie to wszystko wygląda tak samo po prostu, jak, jak właśnie w Katowicach, czy tam innych miastach na Śląsku. Bo tak... W sensie nie, nie myślałem o tym w kontekście takim, że o mój Boże, ale brzydko, tylko po prostu, tak, tak, właśnie, tak, zadziwiające to swojsko. Jeszcze pamiętam, że jechałem, bo dużo też po prostu słyszałem o łodzi, jako mieście, że tam bardzo łatwo, że tak powiem, dostać w twarz i tak dalej. I wsiadłem do swojego pierwszego tramwaju w łodzi, żeby podjechać do mojego noclegu Siedzę tam z tym wszystkim zeskasowanym biletem i tylko nagle mm. widzę, jak za mną, z, z, z, tak kątem oka tylko patrzę, że zatrzymuje się obok mnie jakiś bardzo wysoki, szeroki w barach yy, łysy mężczyzna. Mhm. I ja mówię, o nie, <grych> czy to już? A się okazało, że to tylko kontrola biletu, więc nie było, yy, nie było strachu. Bo miałeś bilecik. I... Natomiast tak, jeśli bo... chodzi o bilety w Łodzi, to ja oczywiście jak przyjechaliśmy kiedyś z Krzyśkiem pierwszy raz, to jako osoba przyzwyczajona do swojego regionu bardzo chciałem zakupić bilet na jedno miasto, co trochę nie wypaliło wtedy w Łodzi. No. No, także dużo, dużo, dużo zmiennych. Ale w tym roku byliśmy w jakimś tam hotelu, którego nazwy nie pamiętam i też się czułem bardzo swojsko, bo na całej ulicy były bramy i odwrócone erki na szubienicach. Więc... Oj tak. Yy, wracając do, yy, do tych wystaw, mhm. byłem tak zajęty właśnie mf ką tą pierwszą wizytą, że ja na część z nich. No, no, no. W yy, twórczości śledzia. M powtórz jeszcze raz, I... bo zrzuciłem sobie telefon, w który jesteś wpięty. Od na część z nich szedłem. Okej. Okay. Na część z nich szedłem i na przykład jedną z nich był, była wystawa wernisaż twórczości śledzia. Mhm. I do miejsca, do miejsca, w którym ten, ta wystawa była, były, były ponaklejane drogów wskazy na ziemi, na dworze i na budynku i to były śledzie takie właśnie no, no, śledzia, no, no. które wskazywały drogę. I trzeba było to śledzić tam... śledzia. Trzeba było śledzić śledzia, tak. Więc byłem na przykład tam, nawet się załapałem do kadru, jak sobie śledził, filmował w ogóle widownię. Pamiętam, że był jakiś taki, w to była jakaś jakby stara fabryka, normalnie to wyglądała, tam świece były i winot, a potem się okazało, że w sumie tak standardowo wyglądają te że tam od Trusta, mhm. pamiętam. I była jeszcze jakaś jedna wystawa, tylko sobie za nic nie przypomnę, czego ona dotyczyła. W każdym razie sporo pochodziłem po nich, zresztą towarzyszyłem głównie moim jakby kompanom, którzy jakby mnie oprowadzali po tym wszystkim, jako że byłem świeżakiem w temacie, bo to był Krzysiu Cuber, którego też pozdrawiam i Marcin Buczak, którego drugi raz pozdrawiam. Mhm. I tak, i pamiętam tylko jeszcze ten wieczór, kiedy poznałem tego McDonald'a, do którego wszyscy chodzą na MFC po prostu, ale go już nie ma z tego, co kojarzę. Mhm. <laughs> Więc tak, pod kątem to jest, ja, ja je bardzo też lubię, żałuję, że nie odwiedziłem czy, czy te wystawy yy, i żałuję, że w tym roku temu się nie przyjrzałem i mam nadzieję, że będę mógł swój bod naprawić za rok. No to bardzo, bardzo ładnie z twojej strony by było. Czyli jak zawsze zadowolony, z festiwalu też można powiedzieć. Tak, no tylko wiesz, nie, nie jestem w stanie jakby ocenić wszystkich aspektów, bo nie wszystkich nie skorzystałem na dobrą sprawę. Mhm. Wiem, że są ludzie, którzy mieli po prostu uwagi do jakichś elementów, przy których no, ja nie mogę nic powiedzieć, bo po prostu nie miałem z nimi do czynienia, prawda? Aczkolwiek... Yy... Nie świeciło Ci po oczach na trybunach? Trochę tak, trochę hmm. tak. No ja pamiętam też, o tym gadaliśmy i też wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, że nie było tych ławek na strefie gastro, co prawda? Tu nawet Krzysiek Ej... leżąc w szpitalu napisał to w komentarzu, <śmiech> że dałyby się ławki. No... Więc... Ale wiesz, ja się śmieję, bo uh -huh. ja, zawsze, ja się zawsze trochę jakby śmieję troszeczkę, jak ktoś krytykuje y, na jakiejś imprezie, nie wiem, komiksowej czy coś, że, że Fagas rozstrzała, y, że no, wiesz, dla mnie to nigdy nie jest y, jakby częścią tego i mnie to w ogóle nie obchodzi, bo ja sobie żarcie mogę sam przynieść nawet tam na miejsce, no ale rzeczywiście jak już oferują coś takiego i nie ma gdzie usiąść, no to szczególnie biorąc pod uwagę, że przecież tam chodzą ludzie z ciężkimi torbami i walizkami, no to by się jednak coś przydało. Hmm. No ale to wiesz, A nie to... żeby siedzieć na schodach i tam robić brud. Na krawężnikach, kłócać. No, dokładnie. I skubać słonecznik. <grym>, te. Dobra. Słonior. Słonior. Słonior zawsze spoko do docenia. Ja. To, to jest moje takie zen. Yep. Ale że ostatnio też oczywiście dbamy o czystość, się wycwaniłem. Mam taką buteleczkę po piciu i do niej wciepuje słonecznik, a później to do kosza. Straż Miejska nic nie może zrobić. Znaczy Straż Miejska ogólnie nic nie może zrobić, więc to nie jest jakaś nowość. Natomiast jestem w pełni zabezpieczony. Dobra Wojtku, dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Ty się dowiedziałeś, że tak. można zmienić klatkarz i, i tak. usprawni to wrzucanie rzeczy na YouTube. I będę, będę to testować totalnie. No dobra, dzięki serdecznie za rozmowę. Słyszymy się, ja widzimy się kiedyś tam. Słuchajcie... I ci kaczkę przyje, przy, kaczkę A, tak, ci przywiozę. Tak. A ja ci może jakiś nie. komiks przywiozę z 52. Eee... <śla> eee, tak, i słuchajcie prosto z kadru. Jak już posłuchacie kadr woko, zawsze w tej kolejności. No. Nie żeby so, prosto skabry było nie wcześniej niż kad ci w oko, no, no, ale. Zależy, no, kiedy dań, jest to... początek tygodnia. Wiesz, my możemy.. Za... No dobra, my jesteśmy co dwa tygodnie wy co tydzień. Nie było tematu. E... Dobrze. <laughs> więc tak czy siak, słuchajcie. E... I tego, i tego. Tak. Bo jest fajnie. Tak. I co? Widzimy się na pewno na jakiejś najbliższej edycji komiksowej, chyba, że przyjedziesz na południe Polski, to się uda zobaczyć. Pewnie. Tak czy siak, jesteśmy w kontakcie. Dzięki za poświęcony czas i w Dziękuję kontakcie. również. Pewnie. Do usłyszenia. Cześć. I jest z nami Jakub Kwidziński, wydawnictwo Kabum. I debiutujecie tutaj w Łodzi ze swoim pierwszym komiksem z wydawnictwa Valiant, przetłumaczony na Waleczni. Sami się zdecydowaliście na tłumaczenie tytułu niż zostawienie oryginału? Sami. Też oczywiście z małą sugestią od naszego redaktora, który uznał, że pierwszy tytuł powinien być przetłumaczony, bo też może być lepszy odbiór przez polskiego czytelnika. Natomiast z tego, co... bo już jestem po razowej lekturze tak naprawdę tomu, z imionami tam jest różnie, prawda? Bo na przykład był przetłumaczony Eternal Warrior? Ale Bloodshot został... Dokładnie, dokładnie. Ale jest to też kwestia w pierwszej kolejności brandowa. Niektórych po prostu imion nie możemy tłumaczyć ze względu na brand. Druga kwestia, czysto językowa. W języku polskim, jeżeli zostałby Eternal Warrior, jeżeli my byśmy musieli to w co drugim komiksie tłumaczyć, w sensie nie tłumaczyć, tylko odmieniać, to sam czytelnik w umyśle łamałby sobie język, że tak mm -hmm. powiem. A no też dostaliśmy na to pozwolenie. To mm -hmm. znaczy no nie, wydawnictwo, valiant nie miało z tym problemu i uznało też, że brandowe marki zostają bez tłumaczenia. Tłumaczymy to, co jest konieczne ze względów językowych i oni w zupełności na to przystali. A jak... jak... Jak się układa współpraca z wydawnictwem Valiant, bo oni na przykład udostępnili informacje o tym, że powstajecie, czyli macie jakieś wsparcie bezpośrednio od źródła powiedzmy? Tak, sam Valiant wyszedł z tą inicjatywą, żeby ogłosić współpracę. Jesteśmy prawdopodobnie jednym z dwóch krajów, których, które w ogóle coś takiego miały, takie ogłoszenie, więc też to było dla nas duże wyróżnienie. Sam Valiant jest rewelacyjny we współpracy. Są i mega pomocni. Czy, czy to przy układaniu line-upu historii, żeby to się wszystko trzymało jakoś, czy w samych kwestiach składania komiksu, przy pomocy właśnie takiej czysto dydaktycznej, że tak powiem. Więc z Valiantem się no, rewelacyjnie. Jest to pierwsze wydawnictwo, do którego uderzyliśmy starając się o licencję i od razu było 100% pasji, 100% zaangażowania. Nie, nie ma czegoś takiego, że siedzimy sobie w Nowym Jorku i wy jesteście w Polsce, więc my chcemy pieniądze, w zupełności nie mają. Całkowicie inne podejście, ale też nie mogę powiedzieć o innych wydawnictwach, bo czy to Boom Studios, czy IDW, z nimi równie rewelacyjnie się współpracuje. No, w przypadku Valianta zapowiada nam się największa współpraca, więc tutaj w ogóle nie mogę narzekać. Ale czy to Boom Studios czy IDW? Tak samo. Bo też, żeby ludzie nie myśleli, że Kabum to tak naprawdę jest polski Valiant, bo Wasza, wasza oferta będzie znacznie bardziej rozszerzona niż to, niż to jedno wydawnictwo. W katalogu, który przywieźliście ze sobą na... Festiwal, katalog tyczy się tego roku, prawda? I ewentualnie zahaczę o 2019. Jest Underwater Wilder Jeff Alemira, jest Klaus. Czy macie już jakiś taki pomysł, sposób? Znaczy, no, czy jakoś potrafiłbyś zdefiniować wasze wydawnictwo? Jaki byłby wasz profil? Co chcielibyście wydawać? Generalnie mamy, mamy jakiś tam plan. Nie, nie, mogę zdradzać, no, no, no, nie mogę zdradzać tytułów, o, o które walczymy czy też o które powiedzmy już mamy, ale też nie, nie, nie możemy ich w tym momencie potwierdzić. Profil generalnie jest... No, początkowo jednak uderzamy w mainstream. No, mhm. nie ukrywajmy, że, że tytuły, które zaprezentowaliśmy są, są mainstreamowe, ale mamy plany też na i bardziej niszowe tytuły amerykańskie, czy też znane tytuły i w Stanach i w Polsce, ale no nie, nie są mainstreamowe, nie są niszowe, Jasne. są gdzieś tam pośrodku, więc i też wymyśliliśmy sobie tak, że na pewno przez ten pierwszy rok, jak będziemy pracować też na, na, na, na swoją markę, chcemy dopasowywać tytuły w zależności od imprez, na których się pojawimy. Mhm. Więc tutaj najlepszym przykładem będzie Szlamfest, na który mamy w głowie pomysł, żeby się wpasować w, w samą koncepcję festiwalu i już szykujemy tytuł na, na Szlamfest. Więc tak chcemy się przez ten pierwszy rok na pewno wpasowywać w różne miejsca, żeby i odbiorców różnych do siebie przygarnąć, więc taki no mainstreamowo szeroko pojęty taki target. Czy było coś, czego się obawialiście startując e, z Kabumem co Łódź już w jakiś sposób zweryfikowała? Myślę, że nie. To znaczy e, sam Valiant e, jest reklamowany jako super superbohaterskie uniwersum. Co też nie do końca jest prawdą, bo no, są superbohaterowie, ale te historie też są na tyle inny sposób prowadzone niż, to, niż jest w Marvelu czy w DC, nie, więc y, y, trochę obawialiśmy się, że ludzie stwierdzą y, kolejni superbohaterowie. Ale tutaj Łódź zweryfikowała nasze poglądy trochę i jednak ludzie przyszli i powiedzieli, że szukają alternatywy, bo znudzili się tym, co już jest. I to nas najbardziej cieszyło, więc zdecydowanie na, na plus weryfikacja, nie, nie, nie, nie w drugą stronę. I z tego się cieszymy. Więc y, dobra weryfikacja, że tak powiem. A jeśli chodzi o no, to, co chyba też jest najważniejsze dla wydawnictwa, czyli o sprzedaż, to w Łodzi dobre wyniki jak na premierę? Y, dobre, dobre. Y, y, wiadomo, że lepiej jest się miło zaskoczyć niż no, no, rozczarować. Ja, ja, y, I zakładaliśmy bezpiecznie mniej, y, a y, jesteśmy mile zaskoczeni i, i przyjęciem i sprzedażą, więc jak najbardziej na plus, jak najbardziej. Mhm. I teraz w planach, następne rzeczy to? Bloodshot, końcówka października, Listopad, przełom listopada, grudnia, ma się pojawić podwodny spawacz i w grudniu Klaus i XO Manuar. No i początek, początek przyszłego kwartału, w sensie pierwszy kwartał przyszłego roku, Dracula, Minioli więc. Super, a jeszcze tutaj mam pytanie, bo Waliant wydaje zarówno w miękkich, jak i w powiększonych w twardych oprawach. Od Was się możemy spodziewać z warianta albo właściwie miękkich, twardych opraw, jakichś wydań specjalnych, czy na razie jedziecie po prostu tak, jak to było w oryginałach? Aktualnie miękkie okładki, czyli powiedzmy typowe trady, miękkie okładki, tak jak to wydaje powiedzmy konkurencja i sam Valiant również w Stanach, bo też ma dużą sprzedaż na tym, chociaż ich deluksy są bardzo ładne, więc one się, się rewelacyjnie sprzedają tam. W przypadku twardych okładek jest jeden plan, o którym no, nie mogę za dużo powiedzieć. Oprócz tego, że z samym wydawnictwem Valiant kombinujemy nad tym, żeby przedstawić polskim czytelnikom stare historie z lat 90. Ze starego, ze starego Valianta. I miałby być to taki zestaw powiedzmy pojedynczych zeszytów z różnych serii, wybieranych przez nich, na przykład jakieś ważne historie, odniesienia, coś na tej zasadzie. I jest wielce prawdopodobne, że coś takiego zrobimy w bardziej limitowanej edycji, w, w twardej oprawie. Ale to też wymaga kwestia czasu, no bo jak wiadomo rynek zweryfikuje, jak, jak z wariantem będzie u nas. Oczywiście. A mm, największe wyzwanie, które Was teraz czeka? wypromowanie wariantu. <głos> to znaczy my y, zdecydowanie y, my sami y, kochamy te komiksy, więc my o nich mówimy, y, tłumaczymy ludziom, y, staram się jak najbardziej to przedstawić. Mamy z czego najbardziej się cieszymy, mamy bardzo duże wsparcie w, w social mediach, y, które mówią, zaczęły mówić, bo się y, w momencie kiedy ogłosiliśmy to nagle się okazało, że sporo ludzi czyta w oryginałach, cieszy się z tego, że to się pojawia w Polsce. Więc no, myślę, że to wypromowanie Waliantu będzie dla nas największym wyzwaniem, a zarazem największą radością też, jak się uda. I na których festiwalach najbliżej można się Was spodziewać? Bo chyba teraz najbliżej będzie Kraków w marcu, później Komiksowa Warszawa, Szlamfest w bliżej nieokreślonej części roku. I później znowu MFK, tak naprawdę. Na każdej się postaracie pojawić? I tak. Mamy w planach oprócz. Jeszcze przed Krakowem jest nasz, to znaczy nasz Łukasza Kowalczuka event w Rumi. Na którym na pewno się pojawimy. Zresztą mamy rzut beretem do Łukasza, więc no to w ogóle nie ma innej opcji. Kraków, tak. Tak samo Szlamfest, chcemy pojawiać się również na bardziej takich książkowych festi festiwalach i, i w którym Trójmieście, okolice Warszawy, Poznania dostaliśmy propozycję jeszcze na, na bliżej nieokreślony termin na targi w Poznaniu, w Dzień Darmowego Komiksu w Poznaniu też chcielibyśmy zahaczyć. Więc myślę, że te wszystkie duże imprezy plus małe, które, na których można się pojawić, jak najbardziej tak. No to super. Od nas oczywiście powodzenia. Walianta też staramy się wspominać, promować. Cieszy mnie to też, bo teraz patrzę na Wasze stoisko i dalej jestem zachwycony tym, że są polskie plakaty postaci z Walianta. Myślę, że jakbyście je udostępnili do sprzedaży, to też, też miał, miałoby to e, jakąś możliwość. Fajne jest to, że Valiant Was wspiera. E, no życzymy powodzenia i czekamy na następne tytuły. Super, dzięki wielkie.